To już 18 odcinek Wsioka, tym razem będzie bardzo króciutko, będzie o nadchodzących zmianach. Jak zapewne niektórzy z was już zauważyli, zwłaszcza ci, co odwiedzają regularnie stronę Wsioka, to strona zmieniła swoją oprawę graficzną. Siog ma teraz nowy design, nowe logo. Wspominałem już o tym w poprzednim, 17 odcinku. Wiejska artystka, o cudownym imieniu Dorota, zrobiła mi nowe logo. To już miało miejsce z dwa tygodnie temu, ale ja czekałem na opublikowanie tego loga i nowy wygląd strony specjalnie do tego momentu, do nagrania Wsioka poświęconego zmianom. Zmianom w podcaście i nie tylko. Zmianom ogólnoświatowym. O czym się zaraz przekonacie. Nowa strona. Jeszcze jeszcze na dobrą sprawę nie jestem pewien jak będzie wyglądać, bo mimo, że mam ogólny zarys w głowie, to jeszcze się za to nie zabrałem. Jeszcze nie usiadłem i nie zrobiłem. Czekam na moment opublikowania tego odcinka, żeby Premiera strony była równoczesna z z premierą, a z premierą e, 18. odcinka Wsioka. Jeszcze nie wiem, jaki będzie mieć tytuł ten odcinek. Wszystko robię spontanicznie. E, I nie wiem, przez tą głupią dygresję nie wiem, jak zacząłem zdanie. Aj... No nie, nie wiem, co miałem powiedzieć. Straszne uczucie tak się zgubić w dżungli własnych myśli ale ta nowa strona właśnie może sugerować, że Wsiok schodzi do podziemi. Dla tych którzy tak pomyślą to jest bardzo bliska prawdy myśl z tym, że Wsiok był zawsze podcastem podziemnym. Od zawsze nagrywałem w pełnej konspiracji. Nikt, nikt z mojej rodziny nie ma pojęcia, że nagrywa coś takiego jak podcast. Trochę ciężko mi to było utrzymać, przez te 18 odcinków, ale się udało. I właśnie powodem tego, że się wsiok ukazywał z takimi przerwami, nieregularnie się ukazywał, jest między innymi to, że żeby nagrywać, musiałem mieć pusty dom, musiałem mieć zapewnione warunki, które dawały mi konspirację. Tak żeby się nikt nie dowiedział. Ale tak, wracając do tematu. Dzisiaj ma być króciusieńko. To może od razu przejdźmy do orędzia wiosennego. Kreta chrzestnego. Kim jest kret chrzestny? Niektórzy, którzy nie słuchają regularnie, nie słuchają od początku Wsioka, nie mają pojęcia, kto to jest. Otóż, e, redakcja Wsioka, ten podcast właśnie, który słuchacie, ma silne powiązania z krecią mafią. I od czasu do czasu... Krecia Mafia, która ma bardzo, bardzo duże wpływy na wsi. Korzysta właśnie z tego, z tej formy publikacji, jaką jest podcast, żeby wygłosić coś, jakąś wiadomość, przekazać światu. I właśnie teraz postanowił skorzystać z tej możliwości kret chrzestny. Kret chrzestny jest osobą bardzo, bardzo ważną i wpływową na wsi. Każda wieś, każda prawdziwa wieść ma swoją krecią mafię i ma swojego kreta chrzestnego. O czym tym razem powiedział kret chrzestny mojej wsi, kret chrzestny, do którego właściwie należy wsiok. Jestem tylko, jestem tylko osobą zarządzającą tym, ale wsiok nie jest mój. Niestety nie. Wsiok jest kreta chrzestnego to posłuchajmy, co ma do powiedzenia Kret Chrzestny. Witajcie wszyscy członkowie rodziny. Witajcie moi przyjaciele. Witajcie przedstawiciele innych krecich rodzin. Wobec ataku nadchodzącej wiosny zima lada moment się załami. Stopnieją lody, zejdą śniegi i w ziemi będzie można kopać. Ta zima nie była okresem wegetacji. Był to czas intensywnych prac nad kilkoma bardzo istotnymi dla nas projektami. Gdy tylko nastanie wiosna, wszystkie krety wejdą na powierzchnię, by realizować skrzętnie opracowany plan. Na razie nie mogę Wam powiedzieć szczegółów. Nie mogę Wam powiedzieć, na czym ten plan będzie polegał. Ale wiedzcie, że świat się zmieni! Słuchacie Wsioka? Tak, to było właśnie bardzo enigmatyczne orędzie Kryta O co mu chodziło z tymi zmianami? Na świecie, z tymi planami kreciej rodziny, nie mam pojęcia. Ale kret chrzestny nie rzuca, nie rzuca naprawdę słów na wiatr. Jak on coś powie, trzeba się z jego zdaniem liczyć. Naprawdę. Przemyślcie, o co w tym wszystkim może chodzić, bo może te krecie plany dotyczą bezpośrednio was. A co jeszcze o planach na przyszłość we Wsioku? Bo ich jest też kilka. Mam kilka takich planów. I wiem, wiem dobrze wiem, że jak yy, podcaster coś powie w swoim podcaście o planach na przyszłość, no to one często nie są realizowane. Ciąży nad podcasterami takie fatum. Robert Kamaszyn z podcastu 420 zabił, zabił właśnie przez swój podcast kilka innych podcastów. Przez to, że że napisał do nich maila, nagrał dla nich intro, nie intro, jakieś, to nie, było in, to nie był intro, tylko promosy, promosy dla nich ponagrywał, powiedział o nich w ramach swojego podcastu i teraz te podcasty nie istnieją. Bardzo wiele jest takich przypadków, że człowiek coś mówił, że coś zrobi, mówił o wielkich planach, jakie ma na przyszłość, i mimo, że je wypowiedział, mimo, że się zobowiązał, nie zrealizował ich. Ja mam nadzieję, że przełamie tą pasce, tą pasce mordowania, planów, niweczenia ich przez wypowiadanie ich na falach podcastu i powiem, o co, o co mi chodzi. Bo właśnie, o, o co mi chodzi. Taki długi wstęp, wstęp zrobiłem, taką dygresję w to włożyłem, niechcący, a czas leci. To miał być króciutki odcinek. Jak być może niektórzy z Was się orientują, mam w planach, już to obiecuję od, od miesięcy, że nagram i opublikuję opowiadanie, które napisałem razem z kolegą. Paradox Kilofa się ma nazywać. Dziwne nazwanie. Paradox Kilofa. I to ma wspólnego z nazwą? No, niewiele, ale o tym się przekonacie niedługo, bo właśnie już materiał mam nagrany w 95%. Jeszcze tylko zostało do nagrania kilka ścieżek. Muszę to zmontować i będę to publikował. Kiedy to się ukaże, nie wiem, ale mam nadzieję, że jak najszybciej. Muszę się za to, za to zabrać. Dzisiaj się nawet może zabiorę za rozpoczęcie prac montażowych. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie ładnie i będziecie mieli okazję wysłuchać, bo naprawdę jest czego. Będziecie mogli posłuchać tego naszego opowiadania. Mam w planach też nagrywać więcej podcastów z gośćmi. Bo no ciekawie się tego słucha, daje to więcej możliwości, jest bardziej dynamiczny podcast. No i przede wszystkim y, są opinie różnych osób, z różnych stron jest coś mówione. Jak, jak mi to wyjdzie, to nie wiem, bo niestety moi znajomi jakoś nie chcą, nie chcą ze mną nagrywać. Inna sprawa, że często nie ma warunków do tego, nie ma czasu. Wszyscy się spieszą do domów ze szkoły. W szkole też się nie bardzo da. Hałas straszny. No ale nawet jak się znajd znajdą odpowiednie warunki, no to nie ma z kim nagrywać. Jak tylko wyciągam dyktafon, to albo ludzie uciekają ode mnie, albo mi się nie chce. No straszne to jest. Mam w planach to zmienić. Jutro mam w planach też nagrać odcinek kolejny odcinek Wsioka, opublikuję go jak najszybciej i to, jest, to będzie odcinek z wycieczki z wycieczki szkolnej to jest wycieczka naukowa, także nie wiem jakie tam będą materiały na tym jakieś wykłady to mają być nie znam szczegółów no ale niemniej jednak jakieś 15 minut na podcast może się tam znajdzie i to chyba tyle z takich rzeczy które chciałbym powiedzieć bezpośrednio o Wsioku. Ale Wsiok to nie jest jedyny podcast. Ostatnio... Ostatnio e, pojawił się bardzo fajny, bardzo przyjemny podcast. Od razu mi się spodobał. Nazywa się Zacisze. Początkowo to było akustyczne zacisze, teraz po prostu Zacisze. Prowadzi je Luke Lev, niektórzy może go znają. Często się udziela na różnych e, stronach Martina Lechowicza. Teraz zaczął swoją własną pracę. No, Luklew, yy, życzę Ci wytrwałości, szczęścia i nagrywaj, bo naprawdę fajnie Ci to wychodzi. Brakuje takiej młodej krwi w polskim podcastingu. A takiej, takiej yy, spontanicznej, takiej fajnej. Tak jak to nagrywał Radek z podcastu Bez Odbioru, a który no olewa sprawę już od, od wielu, wielu miesięcy. Kiedy on ostatnio coś nagrał? No... No strasznie dawno temu, nawet nie pamiętam. Jego podcasty nie żyje. Mam nadzieję, że zmartwychwstanie. Może jak tego słuchasz, Radek, to zabieraj dupę, siadaj przed mikrofonem i nagrywaj. Zrozumiano? Nagrywaj. Podcasty też zmartwychwstają. stało trudne słowo do wymówienia, jak się ma chrypkę rano, bo nagrywam wszystko to rano, w martwych stało studio Ziew. Architekt wspomnień odezwał się i nagrał dwa takie dziwne odcinki. 9.1 i 9.2. No dziwne są, bo zupełnie bez, bez żadnego montażu. Po prostu goś siadł i zaczął mówić. Dość ciężko się tego słucha, przyznaję. I mówi tam o, tylko i wyłącznie o planach na przyszłość. Często takie mówienie jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Już o tym wspominałem, bo ono zabija te idee, które się chce zrealizować. Yy, no i i architekt tam ma no, w planach zrobić, zrobić właściwie ze swojego podcastu coś, czego jeszcze nie było w żadnym podcaście. Jak mu to wyjdzie? No nie wiem, ja mu kibicuję. Ważne, żeby nagrywał często i żeby nagrywał w takim stylu mniej więcej, jak to robił wcześniej przez pierwsze swoje 8 odcinków bo ten styl mi się podobał i to się słuchało naprawdę przyjemnie króciutkie odcinki były przyjemnie zmontowane, nic nic specjalnego ale tak przyjemne były, tak się ich fajnie słuchało że warto było posłuchać studia ziew no i tym chyba akcentem akcentem obcych podcastów skończę Wsioka 18. Ile z tego wyjdzie czasu? Nie wiem. Mam nadzieję, że się zmieszczę w jakichś 13 minutach. Wam mówię cześć. Wchodźcie na stronę, komentujcie jak chcecie, jak się Wam nie chce, nie musicie komentować. Piszcie maile do mnie. Jak się Wam nie chce, to nie piszcie tych maili. I w ogóle i tak, no, i cześć.